Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na imię mam Janusz. Jestem alkoholikiem. Jestem, tak jak powiedziała, prowadząca y, z Komarówki Podlaskiej. Mam 52 lata. Y, jestem żonaty. Z pierwszą żoną mam dwoje dzieci. Jedno dorosłe, drugie, drugie dorastające. Y, wa Jestem od bardzo długiego czasu y, i w ogóle mi przez, przez ten cały długi czas nie znudziło się Bycie wała, nie miałem ani przez moment y, wątpliwości, przez nie wiem, miesiąc, dwa czy y, rok, pół roku nie miałem nigdy wątpliwości, że to jest wspólnota dla mnie. Nie miałem też wątpliwości, że jestem alkoholikiem, bo, bo wszystko wskazywało na to, że diagnoza, którą postawili mi może nie profesjonaliści, ale ludzie, z którymi rozmawiałem brzmiała albo przestajesz pić, albo zdychasz I, i, i to była najkrótsza rekomendacja wspólnoty A, gdzie się y, dużo łatwiej było utrzymać w y, Dzisiejszy temat to jest krok dwunasty, ale w zasadzie on jest dwunasty, jak powiedział mój sponsor, on jest dlatego dwunasty, że jest dwunasty, że jest ostatni, bardzo to odkrywcze stwierdziłem. Y, żeś mi to dobrze, żeś mi to powiedział, bo, bo ja bym w życiu nie wpadł, że 12 to jest po 11, 10 i tak dalej, i tak dalej. On jest w zasadzie uwieńczeniem tego wszystkiego, co zrobiłem, czy, czy co robimy w ogóle z programem, czy ze sobą dzięki programowi 12 kroków. To on jest tym probierzem tego, czy to, co zrobiłem wcześniej, działa, czy zadziałało, i jak długo to zadziałało. Wiecie, zanim przejdę do tematu w ogóle 12 kroku, to chciałbym powiedzieć, że ja zacząłem trzeźwieć w czasie, kiedy o programie 12 kroków, jako spójnym programie i o y, niewiele wiedzieliśmy, y, o sponsorowaniu nie wiedzieliśmy kompletnie nic. Y, sponsor to, to było słowo, które gdzieś tam się przejawiało w literaturze, y, niekoniecznie w Wielkiej Księdze, ale tak naprawdę przez pierwsze kilka, a nawet kilkanaście lat y, tego próby trzeźwienia we wspólnocie, y, nikt, mało kto z nas miał pojęcie, kto to jest sponsor, że taki program trzeba wprowadzać w życie, żeby je porządkować, owszem, to, y, ale generalnie, ja nie wiem, jak byśmy przetrwali, wielu, wielu nie przetrwało niestety, ale wielu, których, moich przyjaciół, którzy do tej pory są trzeźwi i żywi, y, jakoś szóstym zmysłem udało się y, nie zapić, nie pić i, i czasem ja miałem y, takie szczęście i taki udział przejść program ze sponsorem. Ja program ze sponsorem przeszedłem, zacząłem robić, kiedy miałem 13,5 roku abstynencji i, i bycia w A. nigdy nie byłem na żadnej terapii, więc, więc y, y, z, z literatury oskiej się dowiedziałem, że to jest najlepszy, najstarszy, najprostszy, najtańszy, najbardziej skuteczny i najbardziej uniwersalny sposób na zdrowienie dla wszystkich alkoholików. Wspólnota anonimowych, może nie jedyna, wspólnota anonimowych alkoholików jest dla wszystkich bardzo łatwo dostępna. To jest tak, tak uniwersalne, że nie ma chyba człowieka, alkoholika, który by, jak się czepi tego wszystkiego, żeby nie znalazł coś dla siebie i się w to wszystko nie wpasował. Ja takich ludzi nie znam. Tam ludzi oczywiście sporo takich, którzy próbują w tym majdrować, ale ale takich, którym by się nie powiodło, kiedy kroczą tą drogą, to ja nie spotkałem jeszcze. Yy, prosty krok, tak jak mówię, jest podsumowaniem tego, co się robi w, w, w tych jedenastu. Począwszy od pierwszego, w którym chyba najtrudniejsza decyzja, żeby pogodzić się z porażką i żeby uznać, że już nigdy życie nie będzie takie, jak było. Yy, w drugim, w którym stwierdziłem, czy stwierdzamy, stwierdziłem, że że w tej bandzie, to ja mogę sobie śmiało poradzić. Trzecie, która, trzeci krok, który wyznacza to, jak funkcjonuje ta wspólnota, i co jest wektorem, który kieruje działaniami tej wspólnoty i pojedynczych, członków wspólnoty i tej Wspólnoty, że jest to jakaś siła wyższa, która dla każdego może być inna, mimo wszystko to wszystko, mimo wszystko to nas nie dzieli, a raczej łączy, ale ten osobisty kontakt z siłą wyższą każdy może mieć tak intymny i tak prywatny, że nikt inny nie może tego zakwestionować. I też w każdym kroku, jeżeli się to próbuje robić w jakiś, jakiś taki samodzielny czy samotny sposób, jak ja próbowałem pierwszy raz przejść przez program sam, bo nie, nie, nie, ja pilnie poszukiwałem człowieka, który mi to wszystko jakoś wyznaczy, ale taki człowiek się nie znalazł. Takich ludzi po prostu nie było wokół mnie. Grupa była bardzo młoda. Słuchamy świeżaki w zasadzie. Najstarszy członek wspólnoty miał 3 lata abstynencji dla mnie wyglądał w ogóle jak kosmitał, jak, kosmita, jak stał na mitingu kiedyś stawało na mitingu żeby coś powiedzieć, powiedział, czy na tej grupie przynajmniej, że on ma na imię tak i tak i trzy lata nie pije dla mnie. A ja miałem 7 miesięcy abstynencji samotnej z książką, nie oską, ale na każdy dzień były jakieś tam rozważania. I dla mnie ten latek to był po prostu by, niesamowity gość. No ale program jest niezbędny. Kto jeszcze nie spróbował, to albo się wkrótce przekona, że trzeźwienie bez programu i bez sponsora jest strasznie trudne, wręcz niemożliwe, bo wszystko było normalne, e, albo już się przekonał, że, że jest dosyć łatwe i nie e, samo trzeźwe, trwałe życie e, jest na samym końcu, tylko praca z innymi. I ten krok dwunasty uwieńczeniem, ale to nie jest krok martwy. Nie da się go zrobić raz i koniec. Krok dwunasty myślę, że się zaczyna w, w, w momencie, kiedy u mnie się zaczął w momencie, kiedy z oni, czyli ta grupa tych trzeźwych alkoholików yy, stała się dla mnie my grupa trzeźwych alkoholików, czyli robienie kawy, sprzątanie stali, jakieś tam wyjazdy, strazdy, jakieś proste służby. To już jest niesienie posłania. Dla mnie pułapką było to, i ja obserwowałem to u wielu ludzi, że y, można bardzo łatwo przeskoczyć z y, pozycji pierwszy krok do y, pozycji dwunasty krok. To tak jak w samochodzie z pierwszego biegu wrzucić szóstkę. Można się trochę przydławić. I można... Halo? Nie wiem, czy, czy, czy coś... Ja usłyszałem tylko, czy ktoś inny. Ee, e... ...że ten dwukrok... Ten dwukrok z pierwszego do dwunastego roku jest taką cholerną pokusą, żeby to wszystko zostawić w świętym spokoju. Wielu moich znajomych tak zrobiło. Wtedy to, to były też takie czasy, że, że nie było sponsorów. Sponsorzy się pojawili. To może u mnie coś zerwało. Tak? Ale spokojnie. To możemy wrócić do, do czegoś. Nie, nie wiem, jeśli teraz dopiero się ktoś tam włączył, to, to powiem, że skończyłem na tym, że... Yy, ta, ta pokusa zrobienia dwóch kroków między pierwszym i dwunastym wspominięciem tych wszystkich dziesiętych środków jest tak olbrzymia, że wielu moich znajomych po prostu w to poszło. Jak to się stało z nimi dalej? Różnie się stało. Nie jestem od tego, żeby to oceniać dziś, ale ja z tymi ludźmi raczej nie mam kontaktu, dlatego, że nie bardzo mamy o czym rozmawiać. Potworzyły się trochę prywatne grupy, gdzie się zasady wprowadza dosyć dziwaczne i dosyć niezrozumiałe dla innych, to ze wspólnotą, tego, tą mainstreamową, z tym mainstreamem wspólnoty A niewiele ma wspólnego. Ani tam nie ma kolportera, ani tam nie ma uczestnictwa w, w, w gremiach typu intergrupa, czy region, czy, y, y, czy konferencja służb krajowych, y, bo ci ludzie są wycięci. Ja miałem to szczęście, że mając 13,5 roku abstynencji, czyli jakieś 12 lat temu, trafiłem na człowieka na warsztaty w Puławach, niesienia, sponsorowania i, i z, po pół roku takiej męczarni, gdzie już mi się wszystko rozsypywało w życiu, relacje rodzinne i wszystko mnie denerwowało, bym zupełnie już do niczego, mimo, że jakieś tam służby pełniłem, prowadziłem wszystkie służby prowadziłem na grupie, to znaczy po kolei, tam czasami łączyłem, uczestniczyłem w intergrupie, w regionie, moje życie się rozsypywało i człowiek, który mi, mnie przez ten program przeprowadził, on mnie uświadomił w tym wszystkim, że nie na tym to polega. On sam się wcześniej też uświadomił, człowiek z dużą abstynencją. Było to dla mnie tak trudne i tak upokarzające wydawało mi się, że ja, człowiek z tak długą abstynencją, nie radzę sobie z najprostszymi rzeczami, nie radzę sobie w relacjach z kimkolwiek. Bo to już nie chodziło o to, czy ja się kłócę z żoną, ale tak z córką byłem pokłócony i w pracy mi nie szło. Jakoś, tak, jakoś nie pasowało mi nic. I dziś wiem, wiem, że gdyby nie ten człowiek, to ja nie wiem, gdzie ja bym się znalazł. Być może bym po drugiej stronie tej rzeczywistości bardzo brzydkiej. Pewnie do tej pory być może już bym mierzył. Dość, że przejście tego programu wcale nie było aż takie straszne. Dla mnie najpiękniejszy krok to był krok czwarty, w którym kompletnie, ale to absolutnie kompletnie, z pomocą tego człowieka i literatury i własnej pamięci byłem w stanie namierzyć w sposób dosyć, dosyć precyzyjny, gdzie leży problem mojego picia, bo on nie leżał w butelce. W butelce to już tylko było jakby e, e, uwieńczenie moich problemów. E, a skąd one się wzięły, ten czwarty krok mi doskonale pokazał. Wszystkie te kroki po kolei prowadziły do pewnej, bardzo jednej e, prostej drogi, żeby to wszystko pozbierać, e, uporządkować, e, uporządkować relacje z ludźmi, na ile to jest możliwe, zadośćuczynić, złapać kontakt z siłą wyższą no i przekazywać to innym. Dzisiaj moi koledzy, którzy są ode mnie starsi, w sensie takim, że dłużej są ode mnie, którzy nie chcą programu, na no moje pytanie, na, na, na ich pytanie, pytałem czasem, po co nam program, jak my mamy uporządkowane wszystkie rzeczy, po co się w tym grzebać? Jedyna prosta odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, którą też usłyszałem od swego sponsora, to jest taka, ja też nie wiedziałem żebyś mógł to w sposób racjonalny przekazać innym ludziom. Ja wiem, że moje trzeźwienie, czy nasze trzeźwienie z czasów, kiedy nie było sponsoringu, jest dosyć pokraczne, ono jest dosyć dziwaczne. Ci ludzie nie piją, y, to prawda, I pewnie, y, zapewne mogą nie pić do końca życia, ale nie poznając tego wszystkiego, to jakby sobie odcinali y, możliwość, tak by słyszeć na jedno ucho, albo słyszeć w, w mona nie w stereo, albo podpatrywać przez dziurkę od klucza, oglądać film. To nie, to nie to samo, nie czuć wszystkiego, nie wciągnąć pełnymi płucami czystego powietrza. Y, tak jak mówiłem, to przebudzenie powoduje, że musi się obudzić. I we mnie pewnie się obudziła trochę ta wrażliwość na to, czego wcześniej nie widziałem albo nie chciałem zobaczyć. Na to, że moja rola w tym życiu nie jest taka, żebym ja sobie żył długo i szczęśliwie i wygodnie, tylko żebym ja przekazywał to tym ludziom, którzy są jeszcze w głębokiej dupce i, i praktycznie nie mają szans na to, żeby, żeby wyzdrowieć, wytrzeźwieć. Tak jak mówiłem, to, to przebudzenie duchowe nie przychodzi tak, jak ja bym sobie życzył. Ono przychodzi w sposób taki, który myślę, że przychodzi po trochę. Tak jak jest w, w rozdziale pod tytułem wizja dla ciebie, że, że Bóg będzie coraz pełniej wyjawiał swoją wolę tobie i nam. Że, że to nie będzie tak, że nagle spadnie na mnie wszystko i ja już tu będę bardzo mądry. To rozdecapowanie powoduje, że po pierwsze nie popadam w pychę że jestem taki fajny i że wszystko umiem, a po drugie też nie, nie czuję sufitu, nie czuję takiej ściany, że dochodzę do ściany ba, i po prostu tam już nic nie ma, że dalej już jest nuda i, i, i przetwarzanie czegoś, co, co, co już było i to jest po prostu takie rutynowe, nudne, codzienne. Nie, zdrowienie w ten sposób takie etapowe jest niezmiernie y, ciekawe. Y, myślę, że niesienie posłania jest jedyną służbą, która się nie kończy, kończy się razem z wiekiem trumny i może jeszcze nawet nie. I jestem do tego zobowiązany i to, co powiedział doktor, bo strasznie do mnie przemawia, że on... znaczy to pewnie, że dla czterech powodów on niesie posłanie. Ja też niosę dla czterech powodów posłanie. i kiedy mój sponsor powiedział gdzieś przy kroku piątym czy szóstym, że ja powinienem mieć posłani już tak w sposób uporządkowany i stały, to ja sobie pomyślałem, kurczę, no będę musiał gdzieś łazić. Dzisiaj nie mogę się doczekać, żeby otworzyli więzienie, w sensie otworzyli e, tak, żebyśmy mogli chodzić tam na mitingi. E, ja lubię mitingi w więzieniu. Ja się bardzo ja nigdy nie siedziałem w więzieniu, dwóch rzeczy się bałem pijąc, więzienia i śmierci. Dzisiaj się nie boję ani jednego, ani drugiego. Może. Trochę, ale, ale nie ma w tym jakiegoś lęku takiego irracjonalnego. Nawet racjonalnego nie ma, bo to, to chyba najbezpieczniejsze miejsce, w jakim byłem. W dodatku jest nas tam mało. Ja się naprawdę tam czuję się. Jestem z niektórymi więźniami, mimo że oni mają długie wyroki. Ja wiem, co to za ludzie. Ja wiem, że to nie są przyjemniaczki, z którymi można usiąść i wypić kawę. No, myślę, że można, tylko że też trzeba trochę tam zanieść tego wszystkiego. Bardzo jestem zaszczycony. Dziękuję się wyższe, że mam taką możliwość. Bo jazda na y, odwyki i tam głoszenie słowa, które się u nas nazywa dialogami, to jest już rzecz prosta. Ci ludzie muszą tam siedzieć. Natomiast w więzieniu każdy ma mnie gdzieś. To samo na detoksie. Kiedy jadę na detoks, y, to wydaje mi się, że ci ludzie w ogóle, łącznie z... Pi pielęgniarz jest pierwszy, tak? Ja po co pan tu przyjechał? No będę gadał z tymi pijakami. O czym? No to od trzeźwym życiu. No jak pan chce. Ciekawe, czy ktoś przyjdzie. Pamiętam na takie pierwsze spotkanie na detoks mało kto chce jeździć, bo to jest miejsce dosyć trudne i ponure zresztą kto był, to wie, przyszło 20 osób z tego detoksu. Sala była pełna. Ja byłem przeszczęśliwy, tylko trochę też się obawiałem, co ja mam do powiedzenia. Ale, ale ci ludzie naprawdę i słuchali, i mówili, to jest fantastyczne, że można z nimi pobyć. Ja nie mogę nic więcej zrobić w więzieniu, nie zapłacę za nikogo alimentów, ani nie, nie, nie odsiedzę wyroków, ale mogę z tymi ludźmi pobyć. I w ten sposób oni stają się też bardziej normalni, a ja się uczę pokory. Dla mnie to taka lekcja pokory, że, że to jest dla mnie rzecz absolutnie, absolutnie bezcenna. Na nic bym tego nie zamienił. Oczywiście, kto się nie czuje na siłach i nigdy nie był w takich miejscach, to nie musi przecież tam być. Ale formą niesienia posłania jest uczestnictwo w meetingu, wyrażanie się na temat tego, co się przechodzi. Odkrywanie siebie i też dzielenie się swoimi doświadczeniami, z innymi na meetingach. To jest dzielenie się doświadczeniami z tymi, którzy potencjalnie, ja to uwielbiam robić, ja jestem handlowcem i często wrzucam, myślę, że paru klientów uciekło z tego powodu i nie zarobiłem pieniędzy, bo ja żyję z prowizji, że, że ja powiedziałem, że, że kiedyś piłem albo nie, też mam już, umiem już, wydaje mi się, że już umiem to też mówić. Mój sponsor też, pytałem go, ja o wiele rzeczy czytam sponsora, on mówi, że po prostu mogę takie rzeczy mówić, wielu w moich mężów moich klientek, kilku przynajmniej poszło na odwyk, i kilku jest trzeźwych. I wiem, że, że czasem warto zaryzykować i czegoś komuś nie sprzedać, ale żeby, żeby, żeby sprzedać mu trzeźwość, to i tak wracam. o jest taki, taki obiekt zamknięty, że tu strat żadnych nie poniosę Wydaje mi się, że dbanie o, o, o grupę, dbanie o to, żeby zawsze był dostęp do literatury, żeby do kogoś zadzwonić, żeby żeby mieć wszelkie kontakty w różnych miejscach, żeby brać służby, to jest ten dwunasty krok w pełni. On się nie skończy. Nie ma tak, że się przejdzie na alkoholiczną emeryturę i wtedy już nie ma nic do roboty. Ja i znam takich ludzi, i, i, i czytam takich ludzi, też ich słucham czasem, którzy są już naprawdę ludźmi dosyć wiekowymi, którzy przeszli wszelkie służby, ale to są ci y, y, zaufani, y, mężowie zaufania, czcigodni. Pamiętam takiego z Lublina, Edzia z Laseczką, którego jak ktoś jest z Lublina, to go na pewno znał. Edzio z Laseczką, mimo bardzo zaawansowanego wieku, on zawsze był na, na regionie i zawsze coś dorzucił od siebie, nigdy nie gwiazdorzył, ale pamiętam go jak, jak dziś, kiedy on po prostu uciszał ludzi, którzy próbowali coś przemycić i zaistnieć w sposób dosyć egoistyczny, on mówi, chcesz, to sobie weź służbę i będziesz kogoś krytykował. I to też wziąłem od niego, że jeżeli słyszę, że ktoś krytykuje służbę innego człowieka, to mówię, to ty jesteś następny do roboty. I dziś, wiecie, nie mam dzisiaj takiego y, dystansu, mam na tyle dystansu do siebie, że nie myślę sobie, że jak ja już jestem najdłużej niepijącym człowiekiem na mojej grupie macierzystej, to ja nie zrobię kawy. Ja tam jestem pierwszy. Ja otworzę salę, jeżeli kogoś, y, ktoś nie chce. Bo ja mam dawać przykład przede wszystkim. Taka jest moja robota i taka jest robota każdego, żeby, żeby zachęcić innych. Kiedyś bardzo mi się podobało porównanie. Jeżdżę też jeździłem sporo na warsztaty i tradycji i warsztaty niesienia posłania różnego, uczestniczę w meetingach informacyjnych dla policji, dla kuratorów. Dla duchownych, i to jest dosyć trudny temat, bardzo się rwałem do tego wszystkiego, ale oni się niestety nierwą do tego, szkoda, bo paru jest gości, którzy naprawdę chcieliby z nami współpracować, ale generalnie te mitingi dla duchownych, wymuszone u nas przez jednego z duchownych z naszej diecezji, bo tam biskup podjął taką decyzję, wszystko zdechło, bo oni myślę, że odetchnęli z ulgą, bo po na kilku takich mitingach to po prostu powiedzieli, targowaliśmy się, ile mamy czasu? No 20 minut, to 15, nie no pół godziny dajcie, no nie no 10, I, ale to też dobre doświadczenie, bo jeżeli człowiek ma prosty przekaz w głowie, że chce coś dobrego przekazać innym ludziom, że ona, no to nie ma siły takiej, że, żeby mieć jakieś tam stracha czy kompleksy, czy nie wiedzieć co powiedzieć. Bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby, żeby służyć od początku, bo to buduje też taką więź we wspólnocie. Moją zbudowało więź ze wspólnotą. Ja dzisiaj tej wspólnocie nie dam krzywdy zrobić. Jeżeli ktoś próbuje coś wykręcać, to dzisiaj mogę mu powiedzieć wprost: nie zawsze miło. Nie rób tak, bo tak nie jest zapisane w tradycjach. Nie rób tak, bo, bo niszczysz tę wspólnotę. Nie rób tak, bo to jest wbrew, a my wszyscy mamy. Jesteśmy obserwowani przez społeczeństwo i mamy dawać przykład przestrzegania tego prawa. Ktoś mi wysłał, jeden z moich przyjaciół, przysłał mi filmik, gdzie policja weszła na meeting, nie wiem, w Kaliszu chyba? Nie, wiem, nie pamiętam, gdzieś w Wielkopolsce podczas pandemii i było brzydko, i pewnie poszła fama, że ludzie za to są niepoważni, mam być odpowiedzialny. Odpowiedzialny na drodze, odpowiedzialny w domu, w szkole, w pracy. Nie zawsze się to udaje. Jeżeli ktoś stanie się cudowny, no to, to gratuluję, no. Mnie się nie udaje, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że, że warto bez przerwy się korygować. Najtrudniej się korygować, jeśli się nie uczestniczy w czymś się mówi. A mnie tam jeden meeting na miesiąc wystarczy, albo ja już wszystko słyszałem. Myślę, że to jest taki pierwszy, pierwszy etap do tego, żeby pójść i się napipać. Bo to nie ma tak, że Nagle mi się zechce pić i pójdę sobie kupię coś tam, bo, bo dzisiaj mam pieniądze. Nie, myślę, że to jest już ostatnie. To etap, to się rodzi wtedy, kiedy ja już nie czuję się członkiem wspólnoty. A ja się czuję członkiem wspólnoty. Powiem wam, że ja korzystam z życia na tyle, na ile mogę i nie unikam ani, ani konfrontacji z ludźmi pijącymi, ani też nie unikam spotkań, w których no, musi się pojawić alkohol. Dwa tygodnie temu, trzy grałem, bo włączam też muzykę czasem na imprezach, nazywałem to dj albo wodzirejstwem, ale ja nie lubię tego sformułowania. Na weselu zapewniałem oprawę muzyczną. Też się tego dzisiaj nie boję. Bo to nie jest praca taka, z której żyję, ale sprawia mi to niesamowitą przyjemność, bo ja lubię, lubię muzykę i trochę się na niej znam. I tylko dlatego, że tam piją, to ja mam tam nie pójść. W wielkiej księdze jest tak napisane, że bardziej już wyraźnie nie musi być. Mamy wrócić do społeczeństwa jako normalni ludzie. Mam się stawać normalnym człowiekiem. Powiem wam, że we wszystkich w zasadzie sferach. Yy... Coś, dostałem jakieś powiadomienie. A pewnie żeby już kończyć. To już będę kończył. Yy, yy... We wszystkich sferach życiowych jakoś dzisiaj nie czuję się jakiś wypchnięty I W sferze zawodowej i towarzyskiej i, i takiej hobbystycznej i w sferze y, y, y, społecznej kilkanaście lat. Myślę, że z dziesięć lat po zaprzestaniu picia zostałem obdarzony zaufaniem lokalnego samorządu, byłem samorządowcem. I był to dla mnie niesamowity zaszczyt. I to nie mój zaszczyt jest. Wszystko, co jest we mnie dzisiaj zbudowane w sposób taki dobry, zawdzięczam Wspólnocie. Nikt inny tego we mnie tak nie pozmieniał jak wspólnota. I ludzie, którzy w tej Wspólnocie działają, oczywiście siła wyższa, która ma jakiś lepszy cel niż żebym siedział dzisiaj wygodnie w foteliku w domu i nie robił nic. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Myślę sobie, że mógłbym na temat 12 roku gadać nie 20 minut, ale 20 godzin, ale to przecież nie o to chodzi. Bardzo wszystkich zachęcam, kto jeszcze nie spróbował jakiejkolwiek służby niesienia posłania, żeby, żeby to robić, żeby to robić po prostu, bo to jest tak fantastyczne, to bardzo szybko wraca, ta nagroda jest nie... Nagrodą jest zabezpieczenie przed chlaniem i nagrodą jest też to, że, że możemy sobie bezpiecznie żyć. Nie wiem, słychać mnie było? Cokolwiek? Dziękuję bardzo. No to już dziękuję.